Wydawnictwo Harde przedstawia Beata Park. Miasto smoków, płomień i cień. Czyta Nina Biel. Realizacja nagrania Time S.A. Dla moich dwóch bratnich dusz, Paulinie za wiarę w każde moje słowo, za czytanie każdej historii, yt za czas i możliwości. Prolog List do ludzkości Nadszedł ten dzień. Chwila, na którą czekałem przez całe życie. Siedzę tu, nad jednym ze szkockich jezior, czekając na waszą zagładę. Wydałem fortunę na badania, stare księgi, podróże. Wszystko po to, żeby trafić właśnie tutaj. Udowodnię wam. Niedowiarkom, że miałem rację Że nie zwariowałem, a to wy jesteście naprawdę ślepi Ja, jeden z najbogatszych ludzi na świecie Znany biznesmen przywrócę ich istnienie Zaledwie kilka kroków dzieli mnie od miejsca W którym historia zaczyna się i kończy W którym żyją stworzenia nieświadome nas Tak jak my jesteśmy nieświadomi ich Zapomniane i odrzucone przez ludzkość. W waszym mniemaniu potwory, które według praw natury nie powinny istnieć. Przez wieki negowane, odrzucane z obawy przed ich siłą. Kiedy wy zatrzymaliście się, zagapieni w ekrany, ja parłem do przodu, odkrywając to, co ukryte. Odnalazłem rzeczy, o których do końca waszych dni nie będziecie mieć pojęcia Rzeczy, w które nie chcecie wierzyć Myślicie, że jesteście władcami tego świata Jego panami, którzy mogą robić to, co im się żywnie podoba Pokażę wam, jak bardzo się mylicie I przywrócę ład Przywrócę tym stworzeniom dom, który im zabraliście Razem z nimi przywrócimy światu jego naturalny bieg, pozbywając się tych, którzy nie mają przyszłości Jeśli to czytacie, to znak, że wszystko już się zaczęło, a wasz kres jest bliski Park Kihun Napisał ostatnie słowa i schował list do kieszeni kurtki jeśli uda mu się przetrwać, ten list trafi do programów informacyjnych na całym świecie. Będą go cytować w telewizji i w internecie, nie wiedząc, że to ich koniec. Skupiony na swoim celu, nie zwrócił uwagi na ciemne chmury zbliżające się w jego stronę. Nawet mroźna mrzawka intensywnie otulająca jego sylwetkę nie zrobiła na nim wrażenia. Krzaki zacieśniały się coraz bardziej dookoła niego – Zupełnie jakby chciały uniemożliwić mu dalszą wyprawę, jakby natura wokół chciała go zatrzymać. Wiedział, że tak będzie. Szedł dalej, a kiedy z każdym krokiem zbliżał się do ciemnej jamy, czuł jak adrenalina rozchodzi się po jego ciele. Według księgi, którą w końcu udało mu się przetłumaczyć, to właśnie tu żyły ostatnie stworzenia z tego gatunku. Najstarsze... I najmądrzejsze, czekające na kogoś, kto pokaże im drogę. Przecisnął się przez szczelinę i znalazł się w wypełnionej mrokiem jaskini. Ciszę przerwał głośny chlust wody. Całe ciało trzęsło mu się z ekscytacji. Moment, na który tyle czekał. Widem! Usłyszał gardłowy dźwięk. Y krem zeda? — Potre ge amava! — krzyknął mężczyzna, a echo jego głosu odbiło się od pustych ścian jaskini. Gdy Artur lądował na lotnisku we Wrocławiu, zawsze czuł spokój, jednak tym razem jasne błyski za małym, owalnym oknem przyprawiały go o lekkie dreszcze. Wytarł spocone ręce o bawełniane spodnie, a kolejny grzmot przeciął dźwięk silników. Wziął głęboki wdech i przestawił zegarek na odpowiednią strefę czasową, próbując odwrócić uwagę od burzy za oknem. Dziwne, powinna być dopiero szesnasta, więc dlaczego jest tak ciemno? może się pomyliłem, przemknęło mu przez głowę. Zaczepił przechodzącą korytarzem Stewardesę i zapytał o godzinę, ale ona tylko potwierdziła czas, który wyliczył. W takim razie zamiast słonecznego lata, przywitała mnie ulewa, pomyślał. Mimo turbulencji spowodowanych silnym wiatrem, samolot zgrabnie wylądował na pasie, lekko odbijając się od czarnego asfaltu. Nie minęło nawet pół godziny, a Artur już odebrał bagaże i kierował się do wyjścia. Przystanął przed szklaną ścianą, patrząc jak wielkie krople deszczu rozbijają się o szkło, zupełnie jakby chciały się dostać do środka. Odważył się wyjść na zewnątrz i szybko wsiadł do jednej z białych taksówek stojących na postoju. Usiadł na twardym siedzeniu, a zapach taniego tytoniu roznoszący się w środku przyprawił go o nagły ból głowy. Wymusił uprzejmy uśmiech i podał adres, pod który chciał się dostać. – O, chyba pan z ciepłych krajów wraca, co? – zauważył kierowca, zerkając w lusterko. – Takiej opalenizny to ja nie mam, nawet jak przez cały urlop na plaży leżę. <śmiech> – Zaśmiał się. – Prawda, wracam z długiej podróży. – A ja pana chyba gdzieś widziałem – kontynuował taksówkarz, wpatrując się intensywnie w jego odbicie. Jakby spotkał kolegę z czasów podstawówki i próbował przypomnieć sobie jego imię. Artur odwrócił lekko głowę w stronę okna. Nie miał ochoty na rozmowy o niczym z mężczyzną, którego po wyjściu z samochodu nigdy więcej nie zobaczy. Może w telewizji? Zdarza mi się występować w programach podróżniczych. Odparł w końcu zrezygnowany, nie mogąc już znieść świdrującego spojrzenia kierowcy. No tak, pan Artur Armatys. Jasne, widziałem ostatnio powtórkę pana podróży z Egiptu. Uwielbiamy pana programy. Co tydzień oglądamy przy niedzielnym obiedzie. Napisze pan autograf dla żony? Jasne, rzucił i wyjął z kieszeni torby zeszyt i długopis, które miał zawsze przygotowane właśnie na takie sytuacje. Zaniepokoił się o swoje bezpieczeństwo, gdy kierowca prawie puścił kierownicę, żeby wziąć od niego podpisaną kartkę, ale po chwili jechali już dalej przez miasto. Na nieszczęście dla Armatysa kierowca okazał się jednym z tych gadatliwych taksówkarzy. Pasażer starał się być miły, jednak po kilkunastogodzinnej podróży to wcale nie było łatwe. Wymuszony uśmiech coraz bardziej przypominał grymas. Zerkał za okno na mijane budynki i od czasu do czasu kiwał głową, udając, że słucha plotek opowiadanych przez mężczyznę. Właśnie minęli kawiarnie przy rynku, gdzie poznał swoją żonę, Justynę. Ile lat to już minęło? Zaśmiał się cicho, gdy przypomniał sobie, jak podczas pierwszego spotkania wylała na niego swoje amerykano. Kto by pomyślał, że to przez kawę zaczną się spotykać? Aż w końcu wezmą ślub i będą mieli piękną córkę. <śmiech> dobre, prawda? Zaśmiał się głośno taksówkarz, a armatyz mu zawtórował, nie chcąc dać po sobie poznać, że zupełnie odpłynął. W końcu wrócił do domu. Jako prowadzący znany program podróżniczy zwiedził wszystkie kontynenty. Już nawet przestał liczyć, ile krajów w życiu zwiedził i ilu ludzi poznał. Jednak nigdzie nie czuł się tak dobrze jak tu. Ostatnia podróż była naprawdę wykańczająca. Więcej czasu spędził w autobusach, pociągach i samolotach niż usiedział w jednym miejscu. Teraz w końcu będzie mógł przez chwilę odpocząć. Będąc na wieży Eiffla czy na Wielkim Murze Chińskim, tak naprawdę chciał się znaleźć tutaj, w tej kafejce, w której poznał żonę. Chciał iść na zakończenie roku szkolnego ich córki, zjeść razem pizzę na kanapie, oglądając telewizję. Od dawna wiedział, że nie będzie mógł sobie pozwolić na zwykłe życie. Ale przynajmniej dziś wróci do siebie, przytuli Justynę i przywita córkę, wręczając jej prezent, o jakim marzy każda nastolatka. Coraz silniejsze odgłosy spadającego na szybę deszczu sprowadziły go na ziemię. Grat o tej porze roku? Zapytał bardziej siebie niż kierowcę. Ano, już od kilku dni taka pogoda. Dla nas to dobrze. Nikt nie chce chodzić pieszo, ale czasem aż strach jeździć, jak klient się śpieszy. Niedobrze. Ostatni raz, jak widziałem taką burzę, zaczął, lecz szybko przerwał, bo zdał sobie sprawę, co musiałby teraz powiedzieć. Przerwano kręcenie programu? dopytywał mężczyzna. Tak, dokładnie tak. Odetchnął z ulgą, że nie musi na szybko wymyślać kłamstwa. Z niepokojem zerknął na niebo. Uważnie przyglądał się ciemnym chmurom, a jego ciało reagowało dreszczem na każdą większą błyskawicę. Po dłuższej chwili, gdy nie zauważył nic nadzwyczajnego, zmusił się do konwersacji z kierowcą – próbując w ten sposób rozwiać złe myśli i zapomnieć o dziwnym niepokoju, który towarzyszył mu już od jakiegoś czasu. Rozdział pierwszy Stałam na skraju jeziora, ubrana w zwiewną, białą suknię. W uszach rozbrzmiewał mi szum wodospadu, przynosząc spokój i ukojenie. Moje mięśnie rozluźniały się i coraz bardziej pogrążałam się w stanie błogości Bosą stopą dotknęłam wzburzonej tafli wody Delikatny chłód orzeźwił ciało i nawet nie zauważyłam, kiedy stałam już w wodzie po pas Przesuwałam stopy po szorstkich, zimnych kamieniach Materiał sukni tańczył pod wodą, zupełnie jakby był żywą istotą Zamknęłam oczy i wzięłam głęboki wdech Jeszcze jeden Jeszcze jeden Z każdym kolejnym miałam wrażenie jak rośnie we mnie nieznana siła Nagle poczułam, że coś się zbliża Usłyszałam dźwięk tak głośny, że zagłuszał wodospad Ale wiedziałam, że nie ma się czego obawiać Podmuch wiatru zdmuchnął mi kosmyki z twarzy Krople wody spadały na moją nagą skórę. Powoli otworzyłam oczy i ujrzałam czerwone stworzenie lądujące w wodzie. Wpatrywałam się ze spokojem w wielki pysk, zielone ślepia i długą szyję nabitą kolcami ciągnącymi się aż do ogona. Smok Wylądował na czterech potężnych łapach i złożył skrzydła. Przymknął oczy i skinął głową, zupełnie jakby chciał się przywitać. Zamiast strachu poczułam, jak przepełnia mnie spełnienie i radość, jakich nigdy w życiu nie zaznałam. Energia wręcz we mnie buzowała. To było wszystko, czego potrzebowałam. Usiadłam na grzbiecie smoka, który... Powoli rozprostował błoniaste skrzydła i odbił się od kamieni z tego dna. Znalazłam to, czego szukałam. Obudziłam się z koszulką przyklejoną do pleców, mokrą nie od wody z jeziora, lecz od potu. Potrzebowałam chwili, żeby zorientować się, że jestem w moim pokoju. Otaczała mnie całkowita ciemność, zupełnie jakby księżyc i gwiazdy zgasły tej nocy. Zsunęłam z siebie puchową kołdrę i usiadłam na brzegu łóżka Nabrałam głęboko powietrza, próbując uspokoić szybkie bicie serca Znowu ten sam sen Pojawia się od zawsze, czasem niemal co noc Czasem znikał i znów niczym bumerang wracał po roku czy dwóch Co oznaczał? Tyle razy się nad tym zastanawiałam Szukałam odpowiedzi w sennikach Zarówno książkowych, jak i internetowych Ale nie znalazłam satysfakcjonującej odpowiedzi Zalała mnie fala pustki i smutku Ileż bym dała, żeby Choć na chwilę poczuć się tak swobodnie, jak w tym śnie Być sobą Przez całe życie miałam wrażenie, że Coś mnie omija A ten sen jest czymś więcej Brakowało mi czegoś co czułam było na wyciągnięcie ręki, a jednocześnie zupełnie nieosiągalne. Kiedyś to uczucie było bardziej intensywne. Z biegiem lat jednak zaczęło przygasać. A potem nagle znów przygniatało mnie ogromną siłą, tak jak dziś. Czy ten sen kiedyś przestanie mnie nawiedzać? Otrząsnęłam się, chcąc strzepnąć wspomnienie o smoku. Za kilka godzin znów dopadną mnie problemy dnia codziennego i o wszystkim zapomnę. Aż do chwili, kiedy w kolejnym śnie smok znów do mnie przyleci. Zamknęłam oczy z nadzieją, choć wiedziałam, że tej nocy już nie zasnę. Od kilku dni pogoda we Wrocławiu pogarszała się coraz bardziej. Groźne ciemne chmury wisiały na niebie, zapowiadając potężne gradobicie. Co jakiś czas huczały grzmoty, a niebo przecinały błyskawice, jakby chciały rozerwać je na strzępy. Pobliskie drzewa wyginały się na wszystkie strony, a wiatr wyrywał im pojedyncze gałęzie. W takiej aurze przedmieście wyglądało niczym zbitek wielkich, szarych klocków. Na ulicach nie było prawie nikogo, jedynie kilka osób biegiem wracało do swoich domów, chcąc schować się przed burzą. Szłam jedną z bocznych uliczek i miałam wrażenie, że żywioł jest dla mnie łaskawy. Zamiast zrobić z moich rozpuszczonych włosów jeden wielki kołtun, jedynie bawił się nimi, rozrzucając w nieładzie loki na prawo i lewo. Otuliłam się ciaśniej czerwonym płaszczem i pobiegłam w stronę jednej z szarych kamienic, gdzie z okien na parterze biło jasne światło. Kiedy znalazłam się przed starymi, metalowymi drzwiami, chwyciłam za klamkę. Nagle poczułam, że ktoś mnie obserwuje. Rozejrzałam się, ale na ulicy nie dostrzegłam nikogo. Podniosłam wysoko głowę, wpatrując się w niebo i zamarłam. Strumień intensywnie pomarańczowego światła przebił się przez czarne chmury. Wytężyłam wzrok, ale światło zniknęło. Już mam jakieś zwidy, przez to zmęczenie. Pomyślałam i pchnęłam ciężkie drzwi. Znalazłam się w wielkim, zatłoczonym pomieszczeniu, w którym od razu poczułam zapach drewna wymieszany z Drewniane ściany zdobiły stare siodła i pozawieszane chaotycznie zdjęcia amerykańskich kowbojów. Szerokie okna zasłonięte były pożółkłymi, koronkowymi firankami, które od dawna nie widziały pralki. Ogromne stoły i krzesła stały w nieładzie, niczym klocki porozrzucane przez bawiące się dziecko. Po środku stał wielki piec zabudowany drewnianą ladą. Całość dopełniały zwisające pod sufitem kufle. W niedbalstwie tego pubu był urok, w którym gubiły się moje smutki za każdym razem, gdy tu wchodziłam. Pracowałam tu dorywczo dopiero od stycznia, gdy stałam się pełnoletnia – ale za każdym razem czułam się, jakbym wchodziła do swojego domu Anna? To dzisiaj pracujesz? Zdziwił się barman, wsypując lód do szklanki Nie, dzisiaj jestem tu prywatnie Powiedziałam i kiwnęłam głową w stronę chłopaka i dziewczyny siedzących w rogu sali Ha, już zdążyli się pokłócić Co jesteś taka blada? Miałaś ciężki dzień? Uważnie przyglądał się mojej twarzy tak, zakończenie roku, dyplomy, przemowy. Zaczęłam, ale przerwał mi donośny głos blondynki. I tak się nigdzie nie dostaniesz. Mija, uważaj, bo zaraz podejdę. Huknęłam z lekkim uśmiechem. Przyjaciółka zawsze szukała okazji, żeby mi dociąć. Co prawda nie byłam zbyt pilną uczennicą, ale czułam, że egzaminy poszły mi wystarczająco dobrze, żeby się dostać na studia. Nie żebym jakoś szczególnie chciała tam iść lecz nie miałam pomysłu co robić w życiu Czekając na zamówienie zerknęłam na przyjaciół Drobna dziewczyna zupełnie nie wyglądająca na pełnoletnią nie potrafiła usiedzieć spokojnie ani chwili kręciła się na krześle gestykulowała energicznie ruszając rękoma Zanim dostałam piwo, Mia zdążyła już rozsypać orzeszki, zrzucić niechcący kurtkę, a nawet uderzyć w ramię brata, który już dawno przestał reagować na jej zaczepki. Wszyscy, którzy ich znali, nie mogli się nadziwić, że są bliźniętami. Oliver wyglądał na dużo starszego. Zawsze spokojny i trochę strachliwy. Był całkowitym przeciwieństwem siostry, która niczego się nie bojąc, zawsze ściągała na siebie kłopoty. Chłopak przygładził ciemne włosy, które Mia mu właśnie potargała i poprawił okrągłe okulary, ale po chwili znów zjechały mu na środek nosa. Właśnie takich kochałam całym sercem. Uśmiechnęłam się i wzięłam pełny kufel z lady, po czym podeszłam do stolika. Po prawie pustych szklankach wywnioskowałam, że przyjaciele trochę już na mnie czekają. Widzieliście wiadomości? Dzisiejsza pogoda to nic – Jutro ma być jeszcze gorzej. Mówią, żeby zostać w domu. Zresztą, kto normalny chciałby wychodzić? – powiedział Oliver. Jakaś anomalia pogodowa, a ty jak zawsze panikujesz. Zaczynamy wakacje! – krzyknęła podekscytowana blondynka, a w jej szmaragdowych oczach zabłysły iskierki. To zawsze oznaczało kłopoty. Mia, znowu coś kombinujesz? Z rezygnacją w głosie spytał Oliver, który chociaż na chwilę chciał odpocząć od jej pomysłów. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Dokładnie dziesięć lat temu uciekaliśmy przed panią Grażyną, która nie wiadomo dlaczego była wściekła, gdy zerwaliśmy jabłka z jej ogrodu. Dzięki tej oto cudownej istocie, wskazała na mnie, która pokazała nam kryjówkę, karę dostaliśmy dopiero później, gdy Grażynka powiedziała wszystko mamie. Powiedziała Mia z szelmowskim uśmiechem. Jak co roku jesteśmy tu, żeby świętować dzień, w którym skrzyżowały się nasze drogi? Na zdrowie! Krzyknęliśmy, stukając się kuflami. Dokładnie pamiętałam ten dzień. Poznaliśmy się, gdy byliśmy jeszcze dziećmi. W tamte wakacje pojechałam na wieś do babci. Poszłam wtedy sama na spacer i pomogłam bliźniakom uciec sąsiadce wymachującej miotłą i wyzywającej ich od łobuzów. Byli ode mnie starsi o rok i uczęszczali do innej szkoły, ale to nie przeszkadzało nam się stać prawie nierozłącznymi. Spotykaliśmy się przed lekcjami i po lekcjach spędzaliśmy razem święta i wakacje. Poznałam w życiu wiele innych osób, jednak z nikim nie miałam tak bliskiego kontaktu. W przedszkolu i podstawówce Kilkoro dzieci mogłam nawet nazwać przyjaciółmi. Ale gdy tata został sławny, wszyscy w szkole wiedzieli, że jestem córką pana z telewizji. Niektórzy więc unikali mnie jak ognia, a inni wręcz przeciwnie. Próbowali mi się przypodobać. Czasem udawali miłych tylko po to, by zrobić sobie zdjęcie z tatą albo dostać autograf. Potem przestawali się do mnie odzywać lub po prostu znikali. Po kilku takich sytuacjach Sama zaczęłam odsuwać się od rówieśników, nie czując potrzeby nawiązywania z nimi kontaktów. Tylko więź z bliźniakami była dla mnie pewna. Nie potrzebowałam nikogo poza nimi. Uśmiechnęłam się teraz, patrząc jak znowu się sprzeczają. Dzisiaj też resetują się nasze życzenia. Oliwier w końcu przekrzyczał mnie. Przypominam zasady. Raz do roku każde z nas może poprosić dwójkę pozostałych o co tylko chce. Oczywiście w granicach rozsądku, dodał zatrzymując wzrok na mi, która przewróciła oczami. To ona najczęściej wymyślała zadania, przy których z Oliverem musieliśmy wychodzić ze strefy komfortu. W ostatnie wakacje wpadła na pomysł, żebyśmy pojechali na wycieczkę po Polsce, mając w kieszeni tylko po 20 zł. Miałam wiele obaw, ale później stwierdziliśmy, że to były najfajniejsze wakacje. Piliśmy piwo za piwem i zanim się zorientowaliśmy, w barze zrobiło się prawie pusto. Najwyraźniej wszyscy obawiali się późno wracać przy takiej pogodzie. Wyjrzałam przez okno. W ciepłym pomieszczeniu zdążyłam zapomnieć, jak nieprzyjemnie było na zewnątrz. Dobra, muszę się zbierać, bo zaraz będzie tak wiało, że nie dotrę do domu. Stwierdziłam i wstałam, zawiązując na szyi ciepły szalik. My posiedzimy jeszcze przez chwilę. W domu i tak nikt na nas nie czeka. Oliver mrugnął do mnie. Zarzuciłam na siebie czerwony płaszcz i ruszyłam w stronę wyjścia, po drodze żegnając się z barmanem. Kiedy szeroko otworzyłam drewniane drzwi, wiatr wdarł się do środka, wprowadzając nieprzyjemny chłód i od razu poczułam krople deszczu na twarzy. Pośpiesznie ruszyłam przed siebie. Niebo wyglądało jakby malarz wylał na nie czarną farbę, zapominając o innych kolorach jeszcze trochę dasz radę mówiłam cicho walcząc z hulającym wiatrem jeszcze tylko dwie ulice znałam tę drogę na pamięć bez problemu przeszłabym ją z zamkniętymi oczami mieszkałam w tej okolicy od zawsze i prawie nigdy jej nie opuszczałam zazdrościłam tacie, który podróżował po całym świecie Miałam nadzieję, że kiedyś zabierze mnie ze sobą, ale zawsze wymyślał jakieś wymówki i tylko wysyłał mi pocztówki z odległych miejsc. Wzdrygnęłam się, gdy wyjątkowo wielka kropla deszczu spadła mi na nos. Rozejrzałam się. Nagle jedyna latarnia w okolicy zaczęła mrugać. Po chwili zgasła i zapanowały egipskie ciemności. Poczułam lekki niepokój, przypuszczałam bowiem, że ktoś mnie obserwuje – Zawsze byłam wrażliwa na tym punkcie i od razu to wiedziałam. Nie miałam jednak odwagi, żeby się odwrócić. Przyspieszyłam kroku, gdy kątem oka dostrzegłam, że na niebie coś się porusza. Jasne smugi pojawiały się i znikały, tańcząc po całym firmamencie. W kilku miejscach przemieszczały się pomarańczowe kule. Widok był tak piękny i jednocześnie przerażający, że nie mogłam oderwać wzroku. Światła wyglądały jak fajerwerki, tylko kto by je puszczał w taką pogodę? Jedna z kul zmieniła torlotu i zamiast zniknąć w chmurach, ruszyła w stronę ziemi. Prosto w moim kierunku. Teraz zobaczyłam, jak ogromne skrzydła rozdzierają chmury. W tym momencie niebo przecięła sieć oślepiających błyskawic. Przymrużyłam oczy, a gdy po chwili je szeroko otworzyłam, niebo znowu było jednolitą czernią. Serce waliło mi, jakby chciało wyskoczyć z piersi. Nawet nie byłam pewna, dlaczego jestem tak przerażona. Pędem ruszyłam w stronę domu i uspokoiłam się dopiero wtedy, gdy zobaczyłam dobrze mi znany biały budynek. Dobiegłam do furtki, pchnęłam ją z impetem i gnając przez ogródek, widziałam już czekającą przy wejściu mamę. Uśmiechnęłam się szeroko na jej widok i nieomal przeskakując próg przytuliłam ją mocno. Tu byłam bezpieczna. Anno, gdzie ty byłaś? Czekam na ciebie od godziny. Już się zaczynałam martwić. Wiedziałaś, że zapowiadali burzę. Czemu tak późno wróciłaś? Wiem, mamo. Przepraszam. Przyjrzałam się jej zmartwionej twarzy. Mama patrzyła na mnie z wyraźną troską, przez co poczułam ukłucie w sercu. Powiesiłam płaszcz na starym wieszaku i odetchnęłam z ulgą. Dziwne uczucie niepokoju całkowicie zniknęło. Zupełnie jakby go wcześniej w ogóle nie było. Przecież musi istnieć jakieś logiczne wytłumaczenie na te dziwne obiekty na niebie. Mamo, nie mówi mi może w telewizji o jakimś pożarze samolotu niedaleko nas? Spytałam, próbując zracjonalizować sobie to, co widziałam. Nie. A coś się stało? Wbiła we mnie wzrok i zlustrowała podejrzliwie. Chyba mi się wydawało. Mam dla ciebie niespodziankę. Szybko zmieniła temat. Idź do salonu. Weszłam do przytulnego pokoju. Na czerwonej kanapie obok kominka, w którym palił się ogień, siedział szczupły mężczyzna w czarnym dresie. Gdy widziałam go ostatnio, był całkowicie blady, po tym, gdy spędził kilka miesięcy w Irlandii, ale teraz miał opaloną skórę. Pozazdrościłam mu, że wrócił z ciepłych krajów. Tata! Krzyknęłam i rzuciłam mu się na szyję, a wszystko inne przestało mieć znaczenie.